Otwórzcie, kochani, albo posłuchajcie, ja przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału od wersetu 25. Będę czytał z tego przekładu toruńskiego. W tym czasie, odpowiadając, Jezus powiedział, Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.” Tak, ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko zostało mi przekazane przez ojca mojego i nikt nie zna dogłębnie syna, tylko ojciec. I nikt nie zna dogłębnie ojca, tylko syn. I ten, komu syn zechce objawić. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam Wam odpocząć. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokorny, sercem, a znajdziecie odpocznienie dla swoich dusz, albowiem moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Te słowa głosił i nauczał tak Pan Jezus, gdy chodził po miastach wśród Żydów, którzy słuchali Go jako nauczyciela, jako, jako być może proroka. On im mówił o o zbawieniu. On im mówił o Królestwie Niebieskim, o tym, że przyszedł od Ojca po to, żeby przynieść im życie. I mówił to w sposób różny. W taki... Dzisiaj, tak sobie rozmawialiśmy wczoraj z żoną, dlaczego na przykład w Biblii Pan Jezus nie stanął i nie powiedział, słuchajcie, ja jestem Bogiem, ja jestem Jachwę. To ja przyszedłem tutaj, żeby was zbawić i jestem tym Właśnie Bogiem, którego zapowiadał Stary Testament. I wiecie, ja myślę tak, że on to mówił, tylko mówił do narodu izraelskiego takimi słowami, które oni mogli zrozumieć w kontekście Starego Przymierza, czyli wypowiadał do nich takie słowa, żeby oni mogli zobaczyć, że ten, kto mówi, to jest ten sam, który mówił w Starym Przymierzu. Nie powiedział, ja jestem Jachwę, a mój ojciec w niebie to też jachwe, bo by było dwóch jachwę. Ale mówił, że ja jestem synem ojca, a ojciec jest w niebie. Objawiał tajemnicę, która była jeszcze zakryta w Starym Testamencie, że Bóg to jest ojciec i syn, też i Duch Święty, ale, ale właśnie. I mówił, że to jest zakryte przed mądrymi ludźmi, przed tymi, którzy próbowali zrozumieć Boga, być może trudzili się nad tym, żeby znaleźć Go w pismach, być może się też nad tym nie zastanawiali więcej, ale, ale Pan Jezus powiedział, że jest to zakryte przed niektórymi ludźmi, ale niektórym to odsłonił, niektórym objawił to, że jest Bogiem. Ci, którzy Go przyjęli jako Boga, stali się Bożymi dziećmi. Ci, którzy Go nie przyjęli, nie stali się Bożymi dziećmi. A jak to jest dzisiaj z nami? My już jako Kościół, jako ludzie nawróceni, wierzący w Pana Jezusa, jako Zbawiciela i Pana jedynego, czy dzisiaj też przychodzimy do Niego, by nam objawiał, by nam pokazywał te, te rzeczy zakryte? Pan Jezus mówi tutaj, że wszystko zostało mi przekazane przez Ojca i nikt nie zna dogłębnie Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna dogłębnie Ojca tylko Syn i Ten, komu Syn zechce objawić. Czy naszym pragnieniem dzisiaj jest poznawanie Pana Jezusa głębiej, każdego dnia? Czy być może nawróciliśmy się ileś lat temu, przyjęliśmy prawdę o tym, że Jezus jest Bogiem, Jezus jest Zbawicielem i mamy to, ten taki spokój? No bo Pan Jezus też tutaj mówi o pewnym spokoju, o pewnym pokoju. On mówi w tym samym kontekście, chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocząć. Wtedy mówił to jeszcze do ludzi przed nawróceniem, że tak powiem, w cudzysłowiu. Dzisiaj mówi te słowa też do nas, kiedy jesteśmy nawróceni, kiedy już wierzymy, kiedy już wiemy, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Czym jest dzisiaj to nasze spracowanie, utrudzenie, od którego potrzebujemy odpocząć? Jesteśmy utrudzeni różnymi rzeczami, ale kochani, też między tym, żeby Boga poznawać, żeby się Mu podobać, żeby Mu służyć. I kiedy to jest trud, kiedy to jest coś, co nas męczy i wykańcza. Nie chcę mówić za wszystkich, bo to różnie przeżywamy. Ja często czuję się utrudzony i umęczony wtedy, kiedy walczę ze swoją cielesnością, walczę z tym, żeby podobać się Bogu, a nie wychodzi, a coś nie działa. I moje... Ciało, tak ta moja cielesność, moja natura ludzka jest wtedy utrudzona. Próbuję być cierpliwy, a nie wychodzi. Próbuję być dobrym, wyrozumiałym, łagodnym człowiekiem, a coś nie wychodzi i wchodzę w taki trud, w taką walkę z tą swoją cielesnością. I wiecie, czasami widzę w sobie tego człowieka sprzed nawrócenia, który by chciał zmienić siebie przez jakąś taką naprawę wewnętrzną, jakieś takie, jakieś działania, które by mnie polepszyły i wchodzę w taki trud, w taki mozł i znowu czuję się jak człowiek przed nawróceniem, który jest umęczony i utrudzony i szuka tego rozwiązania. Gdzie mogę odpocząć od tego? I otwieram wtedy Słowo Boże i widzę, że Pan Jezus mnie zaprasza dzisiaj tak samo. Przyjdź do mnie, ucz się ode mnie i weź na siebie moje jarzmo, a dostanę to odpocznienie, odpocznienie duszy. Kochani, do tego chciałbym zachęcić nas wszystkich, byśmy w tym czasie, kiedy jesteśmy utrudzeni, właśnie do Pana Jezusa przychodzili po to odpocznienie i tam się uczyli od Niego. I jeszcze Wam chcę przeczytać jeden fragment z listu apostoła Pawła do Efezjan, który mówi, wydaje mi się, że o tym samym, chociaż od, trochę od innej strony. Rozdział pierwszy od wersetu 15. Dlatego i ja, gdy usłyszałem o wierze waszej w Panu Jezusie i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was, wspominając o was w moich modlitwach. Aby Bóg, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego. I oświecone oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja Jego powołania i jakie jest bogactwo chwały, dziedzictwa Jego w świętych. I jak przeogromną jest wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy zgodnie z działaniem potęgi siły Jego, którą działał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po swojej prawicy w niebiosach, wyżej nad wszelkie zwierzchności i władze, i moce, i panowania, i wszelkie imię, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w nadchodzącym. Kochani, widzę apostoła Pawła, który modli się o to, by to dogłębne poznanie Boga było naszą rzeczywistością, rzeczywistością wszystkich świętych, wszystkich ludzi, którzy wyznają Jego imię, byśmy pragnęli Jego poznawać i by ta Boża moc w nas działała, dzięki temu właśnie, dzięki Niemu. Nie mamy w niczym innym, w nikim innym ani odpocznienia, ani mądrości, ani mocy do tego, by się podobać Bogu. Nie mamy gdzie szukać, kiedy jesteśmy utrudzeni odpocznienia. Nie ma szans. Świat nam go nie da. My sami nie odpoczniemy, nie poprawimy się, ale możemy się modlić i możemy się wzajemnie zachęcać do tego, by u Pana Jezusa szukać tej przemiany, szukać odpocznienia. I dzisiaj, kochani, gdy... Będziemy się modlić, będziemy śpiewać na chwałę Bogu, będziemy słuchać Słowa Bożego. Pamiętajmy, że przychodzimy do Pana Jezusa i to nie jest tylko tak, Pan Jezus zaprasza nas do siebie, to, to nie tylko jest zaproszenie na nabożeństwo, ale między innymi też. Dzisiaj przychodzimy do Pana Jezusa, ale jutro, pojutrze, każdego dnia przychodźmy do Niego. U Niego jest wszelka moc, by dać nam odpocznienie, by dać nam pouczenie, by nam objawić to wszystko, co On dostał od Ojca. Amen.